Ewangelia Łukasza, rozdział 6 I stało się w drugi sabat, że szedł Jezus przez zboża. I rwali uczniowie jego kłosy, a rękami wycierając jedli. Ale niektórzy z faryzeuszów rzekli do nich: Wszedłże czynicie to, czego się nie godzi czynić w sabat? A odpowiadając, Jezus rzekł do nich: A zaście tego nie czytali,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 i nauczał, i był tam człowiek, którego ręka prawa była uschła. I podstrzegali go nauczeni w piśmie i faryzeuszowie, jeśliby by w sabbat uzdrawiał, aby znaleźli, o co by na skarżyli. Ale on wiedział, myśli ich, i rzekł człowiekowi, który miał rękę uschłą. Wstań, a stań w pośrodku. A on wstawszy stanął. Rzekł tedy do nich Jezus, spytam was o jedną rzecz. Godzili się w sabbat dobrze czynić, czyli źle czynić. Człowieka zachować, czyli zatracić. A spojrzawszy wkoło po wszystkich, rzekł onemu człowiekowi, wyciągnij rękę twoją. A on tak uczynił. I przywrócona jest do zdrowia ręka jego, jako i druga.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 i obchuwającą dadzą na łono wasze, albowiem tą miarą, którą mierzycie, będzie wam zaś odmierzono. I powiedział im podobieństwo: I zali może ślepy ślepego prowadzić, a zaś obydwaj w dół wpadną? Nie jest ci uczeń nadmistrza swego, lecz doskonały będzie każdy, będąc jako mistrz Jego. A czemuż widzisz źdźbło w oku brata twego, a belki, która jest w oku twoim, nie baczysz? Albo jakoś możesz rzec bratu Twemu, bracie, dopuść, iż wyjmę źdźbło, które jest w oku twoim, a sam belki, która jest w oku twoim, nie widzisz? Po budyniku, wyjmij pierwej belkę z oka twego, a tedy przejrzysz, abyś wyjął źdźbło, które jest w